Witam. Dzisiaj z tej strony Adam Kornel w Wiadomościach Prison Planet. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dość takim no, kontrowersyjnym temacie, jakim jest Hemtrives. Wiele osób w ogóle zaprzecza istnieniu czemuś takiemu, czegoś takiego, uważając, że jest to kompletna bzdura. No, można się z tym godzić albo nie. Ja uważam, że warto się przyrzeć temu zjawisku. Dlatego dzisiaj zaprosiłem do audycji... Człowieka z bloga Globalna świadomość, która się interesuje tym tematem już od lat i pisze ten temat artykuły. No i mam nadzieję, że w jakiś sposób przybliży nam trochę tą tematykę i zdradzi jakieś sekrety. No, witam cię, Andrzeju. Witam cię, witam i witam wszystkich słuchaczy. Dobrze, więc przejdźmy może od razu do pytań jakichś e, konkretnych. Mógłbyś nam powiedzieć, co to jest ten chemtrals dokładnie? E, co to jest Hemtralis? Tak. Może odpowiem to dość. Niestandardowy spo, na to pytanie do, w dość niestandardowy sposób. Mógłbym oczywiście rozwodzić się na temat, co obserwujemy na niebie, mhm. ale zacznę może od historii, bo to jest ważne. Tak. E, wielu z was może zna kogoś takiego jak Edward Teller. Edward Teller był ojcem wo, o, bomby wodorowej i jest jednym, przez wiele lat był już nie, jednym z głównych doradców rządu amerykańskiego pracując w Lawrence Livermore National Laboratory. Okay. który jest e, instytutem rządowym. E, I Edward Teller przedstawił na Międzynarodowym Seminarium Planetarnych Zagrożeń raport, w którym ostrzegł, że spadek poziomu ozonu w stratosferze i spowodowany tym wzrost promieniowania UV spowoduje do około roku 2025 wyginięcie 89%, pro, 90, 89 życia biologicznego na Ziemi, a w tym całej populacji ludzkiej. No może się to wydać szokujące. No no, raczej tak. no ale taki raport Instytut Rządowy, Amerykański Instytut Rządowy sporządził. Nie wiem, czy ktoś sobie przypomina niedawne sprzed bodajże e, dwóch lat newsy, że naukowcy odkryli potężną dziurę ozonową. E, Nasze dziury ozonowe to już przez wiele lat e, są, hmm. są dostrzegane, ale dziurę w, w polu magnetycznym Ziemi, okay. e, która też dopuszcza właśnie promieniowanie uv Edward Teller poza tym ostrzegł, że z powodu zwiększonej aktywności słonecznej Ziemia będzie się w najbliższych dziesięcioleciach poważnie nagrzewać. Co tylko jeszcze poważniej skomplikuje całkiem już trudną sytuację. Mhm. I on to właśnie zaproponował jako pierwszy sposób na to, żeby Ziemię schładzać i chronić. W swoim pierwszym artykule, który napisałem już w 2006 roku, podałem wyniki badań, z Uniwersytetu w Cambridge, które stwierdziły, że ilość ozonu w powietrzu w ciągu ostatnich 50 lat zmalała o 80%. A ozon jest naturalnym składnikiem chroniącym, chroniącym nas przed promieniowaniem. Więc zaproponował sposób na to, dość tani sposób, tak. że można rozpylać cząsteczki aluminium i cząsteczki polimerów organicznych w powietrzu, tak. na odpowiednich wysokościach, które polimery e, pomagałyby t, e, w powstawaniu e, powłok chmurzastych, a aluminium odbijałoby światło słoneczne i promieniowanie UV. Mhm. Skąd taki pomysł? Naukowcy zaobserwowali, że e, tam, gdzie wybuchają wulkany, są duże wybuchy, tworzy się coś z tego rodzaju właśnie taka powłoka chmurzasta i temperatura, na Ziemi pod tą powłoką obniża się o kilka stopni Celsjusza. Ten sposób rozpłynania takich cząsteczek z, z, yy, naśladowałby po prostu tego, tworzenie tego typu powłoki chmurzastej. Tak. Taki pomysł powstał w, w 1989 roku, a następnie już w pełni opracowany technicznie został zaprezentowany na drugim yy, seminarium w 1997 roku. I wtedy rozpoczęły się też pierwsze testy, no. które zresztą są oficjalnie potwierdzone przez e, rząd amerykański, przez rząd e, angielski i ostatnio nawet przez e, rząd niemiecki. Czyli e, rozumiem, że te testy są potwierdzone, tak? E, nie, jest potwierdzona działalność, działalność od, e, rozpylania. Od, tak. od roku 1987, tak? E, 1989 to było po raz Aha, pierwszy przedstawione, w 80... 1997 po raz Aha. drugi i wtedy się rozpoczęły testy. Od roku 2002, z tego co przynajmniej ja wiem, od 2002 roku rozpylanie na dość dużą skalę rozpoczęło się w Europie Zachodniej teraz jest praktycznie na, przynajmniej na całej północnej półkuli, ale z tego co wiem, także w Australii. Tak. A gdzie się dokładnie rozpoczęło? czyli ja rozumiem, że w Stanach był początek tego, tej działalności? Tak, pierwsze tak? testy były wykonywane w Stanach. Teraz jest, jest przede wszystkim... Jak można odróżnić hentrel od zwykłego kontra, czyli zwykłej smugi e, powsta powstającej po przelocie samolotu takiej e, pary wodnej? Przede wszystkim smuga e, z pary wodnej dość szybko znika. Oczywiście w zależności od składu powietrza, od temperatury, od różnych rzeczy. Może ona trwać trochę dłużej, trochę krócej, ale nie zostaje długo, a tym bardziej nie rozrasta się w dużą chmurę. E, Wielu ludzi, którzy negują istnienie Heinrichs mówią, że e, zależy to od temperatury, No ale powiedzmy sobie szczerze, że na wysokościach kilku tysięcy metrów, 6-10 do tysięcy metrów albo nawet wyżej, temperatury są zawsze minusowe i to jest minus 60, minus 70 stopni co najmniej. Mhm. Więc, więc kilka stopni w tą czy w tą dla pary wodnej, dla kształtu wody nie, nie, nie stanowi żadnej różnicy. Heinrichs dla odmiany e, nie tylko nie znika, ale rozrasta się tworząc chmury które często dość długo trwają na niebie, mówimy długo, to wiele godzin, tak. co, co już e, zaprzecza w ogóle e, techni, technicz, te, te, te, technicznie zaprzecza e, działaniu jakby pary wodnej w atmosferze. To jest jedna rzecz. Tak, więc, tak. Więc, więc przede wszystkim można poznać, poznać Hendrę po tym, że... Trwa długo, rozrasta się. Jest wiele filmów na necie, jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany, które pokazują cały ten proces w zwolnionym tempie dokładnie. I, i tam, gdzie taka chmura się rozrasta, przynajdują te samoloty, które zostawiają kontrol i nic się nie dzieje na podobnej wysokości i w tym samym terenie. Więc różnica jest bardzo widoczna. Tak, tak, ja sam, ja sam wielokrotnie w, w, widziałem e, e, normalne samochody, samoloty jak latają i że nic nie zostawiały właściwie, a niektóre z nich zostawiają takie jakby białe pasma, prawda, ale hmm. nigdy mi nie przyszło do głowy, że mogą być to jakieś chemikalia. Mi interesuje to w jaki sposób... Y, te chemika czy chemikalia miałyby być jakby przechowywane w samolotach i w jaki sposób samoloty miałyby spryskiwać po prostu niebo? Czy te Widzisz, tu, tu są tu jest tak. tu jest właśnie, właśnie ukryty problem, że e, przeciwnicy chemikals e, są nakierowywani celowo na, ja to nazywam, niewłaściwe pytania. No mhm. bo e, przed, podstawowe pytania kwestionujące są takie, E, jak oni to technicznie robią? Mhm. Dwa, po co mieliby to robić? Trzy, jeśli by nas truli, to przecież siebie też. No ale to są, ja takie, mówię, to ja są, ja są mówię takie logiczne pytanie, prawda? Takie normalnego, zwykłego zjedacza chleba. Niby tak, niby tak. Tyle tylko, że kiedy popatrzymy na, ca na całe zagadnienie logicznie, to powinniśmy się najpierw zapytać, czy widzimy coś na niebie. Tak czy nie? Czy jest to odmienne od tego, co było przedtem? Tak czy nie? I zadać sobie pytanie, co to jest? Teraz, czy mamy do dyspozycji jakieś fakty, czy nie? Znowuż odpowiedzieć sobie, tak czy nie. A dopiero gdzieś w jakimś tam następnym etapie, załóżmy, że do teraz to potwierdziliśmy, zadać sobie pytanie, okej, okay, to jak to robią i po co to robią? Tak? No dokładnie, tak, tak. Ale nie od razu, bo nie można zanegować, że na niebie coś jest tylko dlatego, bo nie wiem, jak to robią i dlaczego to robią. To, to, to jest dla mnie to jest absurdalne podejście. Nie, nie, nie ma hem, e, zjawiska entrac, ponieważ nie wiem jak to robią albo nie uznaję tego. Przecież jest, przecież widzimy nad, na, nad sobą na niebie wszystkie te pasma. Mm -hmm. Tego nie można negować. Owszem, możemy dyskutować, czym to jest. Mm -hmm. I tutaj chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Tak, no proszę cię. Przed, przede wszystkim e, podstawowe argumenty. E, ponieważ interesuje się tym zjawiskiem od lat, to zrobiliśmy sobie taki prosty test. E, do nas tutaj, ja, ja mieszkam na stałe w Holandii, przyjeżdżali znajomi z Polski, no i pokazywaliśmy im niebo zasłane c, e, od krańca po kraniec smugami. Tak. I, się, I się pytamy, widzisz to? Tak, okej. Okay, to jednej osoby, do drugiej, do trzeciej. Czy w Polsce takie smugi są? No, no nie, no czasami się coś zdarzy, takie, tak, ale nie. Przyjechaliśmy do Polski. Tych samych osób się pytamy, zobacz na niebo, czy widzisz smugi? Nie, okej. Okay. Mhm. Rok później, to się akurat tak fajnie złożyło, że rok później przyjeżdżamy i ja bo, mówiłem tym osobom, zobaczysz za rok czy za dwa, u was to też będzie normalne. I faktycznie przyjeżdżamy, jest coraz więcej smug. Na następny rok już całe niebo w Polsce jest zasłane. I się pytam, pamiętasz dwa lata temu, jak się ciebie pytałem, od, y, czy niebo w Polsce, czy na niebie w Polsce są takie smugi? Ja odpowiedziałeś, że nie. Pamiętasz to tak. Jedna, druga, trzecia, czwarta osoba. Ale kiedy podeszłem do osoby, która nie brała w tym udziału, po prostu do jakiegoś tam kogoś znajomego, y, nieobeznanego w temacie i się zapytałem, czy dwa lata temu były na polskim niebie też takie smugi? Ja odpowiedziałem tak, oczywiście. Mhm. Czyli zobaczę, jak działa mózg Przyzwyczaję się do takiego zjawiska, następnie uznaje, że takie zjawisko było zawsze. I dla mnie, dla mnie osobiście i dla moich znajomych to był bardzo wyraźny dowód, jak bardzo trzeba uważać, bo yy, w dyskusjach z ludźmi ludzie po prostu są naprawdę szczerze przekonani, że takie zjawisko zawsze istniało. Może w mniejszej ilości, bo mhm. podstawowy znowuż argument, no tak, zwiększyła się ilość lotów. Ale czy mogła się zwiększyć ilość lotów z roku na rok? aż tak bardzo, mhm. że z, prawie że z nieba, e, polskie niebo przeobraziło się e, w pocięte smugami? Tak. Czy mogła się zmienić jakość powietrza na wysokości 8 tysięcy metrów? Bo ja rozumiem, przy ziemi tak, mhm. ale na wysokości 8 tysięcy metrów czy 10 tysięcy, czy mogła się zmienić aż tak jakość powietrza? Mhm. Znaczy ja myśl, Więc... Tak, Ja myślę, że y, ta odpowiedź na pytanie, co to jest... I jest, jest dosyć trudno dla takich normalnych ludzi, którzy się nie interesują tematem, bo taką ostatnią, ostatnią odpowiedzią jest to, że oni coś rozpylają, prawda? Jest to już tak absurdalne tak jakby tak, tak mocno kosmiczne i science fiction, że jakby ciężko jest takim normalnemu człowiekowi w ogóle, żeby coś takiego wymyślić, że ktoś nad nimi lata i coś, coś pryska, prawda? No to dobrze. To w takim I, razie... I on, i on Przede... na przykład Przede... myśli, że, mhm. że to nie, na przykład paliwo się zepsuło, paliwo jest gorsze albo jest wielka, większa wilgotność. On używa takich argumentów, prawda, żeby mhm. też sobie... Ja, ja, ja, nie ja to doskonale rozumiem. Dla zwykłego człowieka, który się nie interesuje tego mhm. typu tematami, Wydaje się, że, że no, to są rzeczy, tak jak mówisz, science fiction, yy, jakieś absurdalne, nie, mhm. nie do pomyślenia. Ja bym chciał tylko przytoczyć je, parę ważnych faktów, żeby sobie uświadomić, yy, że, że pewne rzeczy są możliwe. No, po się. pierwsze, yy, nie wiem, na, na pewno wszyscy pamiętają ostatnią aferę z więzieniami CIA w Polsce, prawda? Tak, tak, tak. Kiedy yy, Leper za, zaczął w świętej pamięci, Andrzej Leper zaczął o, o tych więzieniach mówić, no wszyscy go wyśmiewali i mówili, że wymyśla sobie kosmitów gdzieś tam e, e, w Suwałkach. Się, no tak, tak, tak, tak, tak pamiętam. Tak. Okej. Okay. Później mhm. sprawa zacz, zaczyna być coraz poważniejsza. I co się okazało? Okazało się, że e, sporo, spora część polityków nawet nie wiedziała, że te więzienia faktycznie istniały. No mhm. i co? I dopiero po kilku latach potwierdza się, tak. że wbrew e, woli politycznej, dużej części e, sceny politycznej w Polsce, wbrew i, jakby poza ich wiedzą i poza wiedzą społeczeństwa, faktycznie w Polsce przetrzymywało się wbrew polskiemu prawu zresztą. No tak. Przetrzymywało się więźniów politycznych, więźniów wojskowych i się ich torturowało. Mhm. Inaczej mówiąc, musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz, że rządy prowadzą swoją e, jakąś tam strategię, grę bez wiedzy społeczeństwa, bardzo często i, i powinniśmy raczej to przyjąć do wiadomości mm -hmm. i, i się z tym pogodzić, w sensie, że to istnieje. Oczywiście nie musimy się godzić ze wszystkimi poczynaniami rządów, ale, ale sam fakt, że to istnieje, różnego rodzaju tajne działania, jest faktem wielokrotnie potwierdzanym i nie tylko w Polsce, jak i po prostu na całym świecie. Tak działają rządy i, i tego ni niestety chyba tak szybko nie zmieniły. No to jest fakt, tym, To jest fakt. Dokładnie. Poza tym e, musimy też zrozumieć jedną rzecz, że e, USA mhm. i wystarczy naprawdę wpisać e, odpowiednie hasła w Google i to się od razu pojawia. Przyznało się do po, ponad, z tego co pamiętam, ponad 400 eksperymentów. E, Spryskiwania społeczeństwa amerykańskiego różnego rodzaju e, chemikaliami, w tym bakteriami chorobotwórczymi. Ale... Wielu ludzi się nie zdaje sprawy na, sprawy na przykład, że w Ameryce jest takie prawo, że wystarczy zgoda gubernatora do takich działań i już społeczeństwo nie musi być informowane. I... Zaraz, zaraz, bo to jest to... bardzo ważne, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie ten rząd, rząd amerykański się przyznał? Czy są jakieś dokumenty, gdzie. Oczywiście, no, tak. Można to oczywiście, zobaczyć, ale tak, czytać. To, to też można znaleźć na Wikipedii. Mhm. Mam nawet zakła zakładkę na Wikipedii otwartą i to jest pod tytułem uh, uh, on, uh, on Ethical Human Experimentation in the United States. Czyli mówisz z tego, co ja rozumiem, że rząd amerykański, wystarczy zgoda guberna gubernatora, żeby zacząć ludzi pryskać czymkolwiek, tak z nieba? Tak, w ramach testów wo w ramach... wojennych czy innego typu ale nie grupę jakąś docelową, tylko normalnych mieszkańców, tak rozumiem? Tak, oczywiście. oczywiście. To jest I to jest potwierdzone i Stany Zjednoczone się do tego przyznały, tylko oczywiście zawsze się przyznają w czasie przeszłym, nie że teraz coś no robią, tak, tylko że tam na przykład tak. 20 lat temu, robili 15 lat temu, czy, czy, czy 30. I w każdym razie w 40-leciu, bodajże 1940 któregoś roku, tam do 1979, było kilkaset tego testów wykonanych na społeczeństwie amerykańskim. Lepiej, do tego samego przyznał się rząd angielski. Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził co najmniej 100 eksperymentów wykonanych na społeczeństwie brytyjskim do 1979 roku. I mówimy tylko i wyłącznie o eksperymentach spryskiwania z samolotów mhm. różnego rodzaju bakteriami czy chemikaliami. Ale czemu ono miałoby służyć takie spryskiwania? Czy oni robili eksperymenty jakby, yy, co zrobimy? jak Są to są na eksperymenty ich... z, z reguły wojskowe. Aha, czyli jakby to byli, ludzie byli królikami doświadczalnymi, tak rozumiem? Tak, tak mhm. dokładnie. Mhm. I ja tutaj nie mówię teraz o różnego rodzaju podejrzeniach. Ja mówię to, co jest udokumentowane, oficjalnie potwierdzone, Róż, yy, były to swojego, czas, swojego czasu afery, różnego typu były różnego, różnego typu przesłuchania, komisje powstawały i to zostało potwierdzone. Tak. Guardian, no, mam tutaj otwarty przed sobą, e, 21 kwietnia 2002 roku napisał, że e, the Ministry of Defense turned large parts of the country into a giant laboratory to conduct a series of secret germ warfare. Czy inaczej mówiąc, że Ministerstwo Obrony przekształciło dużą część kraju w laboratorium do przeprowadzania serii różnego rodzaju testów. W, dzielę, w, w, w Anglii czy w Stanach? W Anglii, w Wielkiej Brytanii. Mhm. I to można sobie zna znaleźć w Guardianie. Wystarczy sobie właśnie wpisać testy na społeczeństwie e, Wielka mm -hmm. Brytania i, i, po angielsku. I normalnie, normalnie w internecie człowiek może właśnie... Oczywiście, do... oczywiście, że tak. Mm -hmm, mm -hmm, no. I, i, i tu, komisje tutaj napisały 60-stronicowy raport, który tylko e, wypunktuje 100 potwierdzonych eksperymentów. Także musimy zrozumieć, że to nie jest nic nowego, tak samo zostało ujawnione, że Amerykanie przeprowadzali tego samego typu eksperymenty na przykład podczas wojny w Wietnamie. No ale tutaj już jest wojna, wiadomo, obce społeczeństwo no, może się zdarzyć. No, ale też na własnym społeczeństwie, czy, czy ostatnio na przykład w programie RTL, niemieckiej telewizji, był bardzo długi program poświęcony właśnie zjawisku Heimtrasz, gdzie kilku naukowców się tym zjawiskiem zainteresowało i zaczęli się dopytywać. I się okazało, że niemiecka armia przyznała się mhm. do e, prasach nad tworzeniem tak sztucznych chmur, mhm. gdzie najdłuższa z, z tego typu chmur, e, która ciągnęła się od północno-wschodnich Niemiec aż po Holandię, e, miała długość 350 kilometrów. Mhm. I i to w, w, w telewizji RTL zostało potwierdzone, że oni to robią na stałe. E, naukowcy na, na seminarium w Gent potwierdzili, że tego typu e, działania, jak spryskiwanie są w zachodniej Europie już od lat prowadzone. E, pisałem też w swoich artykułach o e, rezolucji ONZ, tak. która to, zaraz jeżeli będziesz miał chwilę cierpliwości do mnie, mhm. e, muszę odnaleźć to, więc jednym z takich e, najważniejszych jakby dowodów jest e, informacja, że Rada ONZ złożona z przedstawicieli 193 państw na konwencję zachowania bioróżnorodności w Nagoya w Japonii w zeszłym roku mm -hmm. ustaliła moratorium na działania geoinżynieryjne geo w zakresie rozpylania cząstek w atmosferze, które to działania w ramach walki z globalnym ociepleniem miały za zadanie poch pochłanianie CO2 mm -hmm. oraz odbijanie w kosmos promieni słonecznych. To jest oficjalna informacja, oficjalna tak. informacja z ONZ i, i, i z e, podjętych tam ustaleń. Aha. Niestety, ale moratorium to ma wejść w życie dopiero za dwa lata, oficjalnie. Rozumiem. Powodem e, podawanym e, e, zastosowania tego moratorium jest e, to, że stosowanie technologii tworzenia hemtres e, e, e, powinno być zakazane, ponieważ dotychczasowe fatalne doświadczenia Zastosowanie podobnych technologii w morzach i oceanach mhm. doprowadziły do uszkodzenia środowiska wodnego. i ja. Boją się tego samego w atmosferze. Rozumiem. To jest oficjalne moratorium. Powiedz mi jedną rzecz. Czy można ogłosić mhm. moratorium na coś, co nie istnieje? No Widać można. <laughs> Według mnie nie. Więc takie rozpylanie musi istnieć, bo inaczej nie ogłaszaliby moratorium na to. Mhm. To raz. Dwa. Konsorcjum Supertanker ser Services jedno z największych na świecie, w sektorze usług lotniczych, który jest częścią koncernu Evergreen, tak. można sobie wejść na stronę tego konsorcjum, tak. ma wpisane działania na rzecz modyfikowania pogody. I to jest wpisane w zakres podstawowej działalności tego konsorcjum. Przepraszam, jak się nazywa to konsorcjum i czym się zajmuje? Supertanker, Super Tanker Services Incorporated. I czym się zajmuje Część koncertu Evergreen. Czyli to jest... I... Czyli to jest, nie wiem, oni mają jakieś porty lotnicze, czy, czy, czy co to jest? To jest Zgodnie. konsorcjum, które ma setki samolotów w swojej dyspozycji i, i prowadzi usługi lotnicze. To nie są usługi... Pasażerskie to, to nie są usługi, tak? Pasażerskie, tylko to, tak, towarowe różnego aha, innego. Typu. Aha, na całym świecie, czy tylko w Stanach. Nie, nie, wiesz, na to? całym świecie. To jest jedno z największych na świecie konsorcjów tego typu. I oni mają Czy statut? nie największy. I oni mają w statut wpisane to, że y, działania na rzecz modyfikowa modyfikowania pogody, tak rozumiem? Tak, tak. No niesamowite, no. No mów I dalej. Można wejść i sobie to sprawdzić. Ja podaję tylko i wyłącznie fakty. Teraz, mhm. na swojej stronie opublikowałem pełny dokument do ściągnięcia w PDF-ie. Mhm. E, jest to raport Komitetu do Spraw Nauki i Technologii Parlamentu Brytyjskiego. Tak. W sekcji 27 tego raportu czytamy, procesy tworzenia sztucznych chmur i inne technologie używane w celu wpływania na środowisko podlegają międzynarodowym uregulowaniom. Mhm. Ten sam raport wskazuje mhm. na fakt, iż na sesji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku potwierdzono, iż technologia tworzenia chmur jest już w częstym użyciu to możecie, Czyli od, który, od, od jakiego czasu oni mniej więcej to robią? Tak do, tak testy, testy były, z tego co tutaj jest napisane, testy były prowadzone od 1992 roku. Mhm. W 1997 roku, z tego co właśnie wiem, po, te, po tym drugim seminarium, wprowadzono ten plan do globalnego użycia. A po 2000 roku już rozpoczęto rozpyskiwanie w Europie. Rozumiem. Czyli mniej więcej robię to od 20 lat. Tylko teraz interesuje mnie taka sprawa, o której mówiłeś na samym początku. Czyli jakby pomysłodawcą tego, jakże cudownego pomysłu, jest ten facet od bomby wodorowej, tak? Dobrze pamiętam. On wpadł na ten pomysł i teraz co? Jego, jego jakby... Taką konkluzją było to, że do 2000, bo nie, nie wiem, czy nie pokręciłem czegoś, czy jego konkluzją było to, że do 2000 chyba ty powiedziałeś, 25, 25 80%, 89%, tak? 89 populacji wyginie z tego powodu, tak? Z powodu e... dziury ozonowej czy z powodu pryskań z nieba? To jest ważne. Nie, no z, z, z, z powodu e, zanikania ozonu w powietrzu. Ja na, w swoim artykule e, właśnie aha. pokazałem rezultaty e, badań Uniwersytetu w Cambridge, gdzie okazało się, że w ostatnim 50 e, prawie 90%, około 90% e, ozonu po e, poziom ozonu mierzony w jednostkach Dobsona, zmniejszył się o te 90%. Aha. A to oznacza że e, jesteśmy bardziej narażeni na promieniowanie UV, coraz bardziej innego typu promieniowania. Mhm. Przyjrzyj się. 15 lat temu, czy 20, e, używano kremów słonecznych tak. rzędu 4, 5, 6, 7. Dzisiaj jest 40, 60. Mhm. No, Prawda? No tak, tak. Osłania, Kremy osłaniające. To też świadczy chyba o tym, że, że, że e, wymyśla się coraz lepsze kremy, żeby nas chroniły, coraz silniejsze. Nie hmm. robi się tego, jeśli nie ma powodu. Można by dużo o tym mówić. Można by mówić o, także na przykład o, o, o yy, yy, występowaniu czerniaka. Typowa choroba skóry yy, wynikająca właśnie z wystawiania na promieniu słonecznej. Jak się powiększyło to w, ostatnich, w, w ostatnim dwudziestoleciu. I liczba zachorowań. W każdym, w każdym bądź razie no, ta, taki oficjalny po powód był podawany przez Telera. Ja, Czyli ja oni oni nam, nas po prostu chcą ochronić przed tym promieniowaniem słonecznym, tak? Taka, taka jest ofi oficjalna taka wersja. jest oficjalna wersja tego. Tak. Pryska pryskają, pryskają niebo, żeby ochronić nas przed wyginięciem w 25. roku. Z powodu... Niby tak. Ja ci powiem, hmm. że hmm. mi jest ciężko po y stwierdzić jednoznacznie, czy to, czy ta na ile ta wersja jest prawdziwa, czy jest hmm. prawdziwa. Tak, tak oficjalnie zostaną to zapre zaprezentowane. Są jednak dowody na to, że w składzie mieszanek, które są rozpryskiwane, znajduje się dużo więcej różnego rodzaju chemikaliów czy bakterii niż te, które powinny się tam znajdować. Tak, jakie to są właśnie? Podaj może, jeżeli um znasz, to podaj skład właśnie tego, co tam jest. To Ja się powiem, że jest tak dużo różnego rodzaju badań. To, to są różnego rodzaju metale, od molibdenu powiedzmy tam do, do, do, do chromu, e, baru i tak dalej, po różnego rodzaju właśnie grzyby, bakterie. Grzyby. Aha. Tak. E, problem z badaniami jest tego typu, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ludzie na własną rękę próbowali zbierać próbki i oddawać do laboratorium. Właśnie. No i w tych laboratoriach, i one są też publikowane na internecie e, w dość dużych ilościach i można to sobie samemu sprawdzić, tylko że to nic nie daje. Nawet były e, w, w, w amerykańskiej telewizji wywiady z tymi ludźmi robione, były programy telewizyjne e, to, i lekarze brali w tym udział. To nic nie daje, dlaczego? Dlatego, że e, każda oficjalna instytucja takie badanie zakwestionuje, ponieważ e, zakwestionuje sposób pobrania próbek, miejsce, hmm. czas, czy zostały zachowane pewne rygory, czy nie i tak dalej, i tak dalej. I to automatycznie jakby dyskwalifikuje taki test. Hmm. Problem jest, że nie można ani jednej rządowej instytucji na, namówić na to, żeby przeprowadziła takie badania publicznie i, i ogłosiła wyniki testów. Nikt tego nie robi, a kiedy ludzie to robią prywatnie, to znowu się tego nie uznaje, no i kółko się zamyka. Hmm, hmm, hmm. Ale czy są jakieś... No chociaż jakby jakieś takie ogólne zarysy tego, co jest w tych, w tych chmurach, co miałoby być, bo rozumiem, że to chodzi o to, że mają być tam jakieś metale, które odbijają promieniowanie słoneczne, tak żeby tutaj nas nie, no, nie zabiło, tak? Tylko ja się spotkałem z taką opinią, że oprócz tych metali, yy, znaczy, że te metale na przykład jak aluminium yy, powodują to, że zatykają się yy, właśnie... Yy, nie wiem, aorty? Nie wiem, czy, czy, czy czegoś nie kręcę, ale ogólnie zatykają się. Znaczy, to jest w ogóle problem z pyłkami. Zauważ na przykład, że praca w kopalni jest pracą niebezpieczną, między innymi właśnie dlatego, że, że są tam różnego rodzaju pyłki, które później powodują różnego rodzaju choroby. Tak. I tak samo jest na przykład z aluminium, czy, czy drobnymi elementami e, barku sodu, czy, czy, czy, czy polimerów, i tak dalej, i tak dalej. One są przez nas wdychane, bo to wszystko opada. Tak. To wszystko opada na ziemię, prędzej czy później i jest przez nas wdychane. I, i na przykład e, były prowadzone badania wpływu aluminium e, na układ płucny, na, na krwenośny i tak, no tak właśnie. Tak dalej. I się właśnie okazu okazuje się, że drobinki odpowiednio małe, mają zdolność przenikania e, do pęcherzyków płucnych i, i uszkadzania ich. No właśnie. E, poza tym e, aluminium wchłonięte przez krew e, dostaje się do mózgu i powoduje efekt podobny do choroby Parkinsona mhm. czy Alzheimera. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. No tego jest pełno. W każdym razie na pewno jest to dla nas na, na dłuższy metę szkodliwe. Mhm. Kiedy jeszcze weźmiemy pod uwagę, że tam ewentualnie są dodawane różnego typu grzyby, grzyby. czy bakterie chorobotwórcze, no to już możemy zacząć się powoli bać, prawda? Mhm. Ale, ale, ale jeszcze raz, ten program, jak widać wyraźnie, nie jest mhm. e, oficjalnie przez nikogo e, publicznie w mediach potwierdzany. Nikt nie no, przyznaje się, tak, tak, tak. jaki skład jest tam używany. I to wszystko są niestety nasze dywagacje, gdzieś tam jakieś informacje wyciekają. I, i, no, tutaj do niczego nie dojdziemy. No ale zaraz, poczek pocz poczekaj. Jeżeli to jest oficjalna jakby polityka, to pryskanie od, no. od jakichś 20 lat, żeby nas tutaj ochronić, no to muszą być jakieś chyba informacje oficjalne, co jest, no co jest w tych e, chmurach, co faktycznie jest rozpylane. I co oni podają, że tam jest? Masz jakąś informację na ten temat? E... Dokładnie, co co po prostu tam e, co oni e, mówią, że tam jest, prawda? W, w swoich opracowaniach oni przede wszystkim podają, tak jak już mówiłem, podstawowe składniki, e, które, które mają tworzyć e, tą powokę chmurzastą i odbijać promienie UV. Mhm. I tutaj mówimy o tych polimerach i, i, i, i, i o aluminium. Ja mhm. oni oficjalnie o tym mówią, że faktycznie coś takiego. Tak, było. tak, tak, tak, tak. w dokumentach, które ja tutaj mam też u nas są do ściągnięcia w PDF-ie oficjalne do, do, do, dokumenty. Ja ci może tak. przytoczę, tak. że no, w dokumencie pod, pod tytułem globalne ocieplenie i zlodowacenia perspektywy modulacji globalnej zmiany w oparciu o fizykę. I to jest właśnie opracowanie te późniejsze, z 1997 roku Edwarda Tellera. Na trzeciej stronie tegoż dokumentu możemy przeczytać, iż globalne zmiany klimatu, w tym też globalne ocieplenie, są wynikiem dużej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. No oczywiście to jest podważane, ale tak pisze Tele. I powinno być redukowane poprzez zmniejszanie emisji tych gazów. I to wynika też z międzynarodowego protokołu z Kyoto. Mhm. Ale ze względu na bardzo wysokie koszty takiego rozwiązania, Teller proponuje alternatywę w postaci rozpylania drobnych cząstek różnych związków w stratosferze, które tworzą zawiesinę stratosferyczną na wzór podobnej powstającej po wybuchach wulkanów, mhm. i, która miałaby spowodować ochłodzenie Ziemi. Według niego rozpylanie zaproponowanych związków w atmosferze ma swoje zalety. Mogą one pozostawać w postaci stratosferycznej zawiesiny nawet do kilku lat. I koszta takiej wieloletniej operacji nie będą przekraczać 1% kosztów pierwotnego rozwiązania, tak. e, które e, podpisano w Kyoto. One są wręcz drobiazgowo wyliczone i w tym dokumencie, ja teraz nie pamiętam dokładnych kwot, ale wychodziło ileś tam... Kilka dolarów bodajże na tonę. Mhm, no. bardzo, bardzo niskie kwiaty, te, yy, kwoty. przepraszam. I to jest około... Mili yy, globalna operacja kosztowałaby nie więcej jak około miliarda dolarów rocznie. Wszystkie państwa. Rozumiem. Czyli jest to relatywnie tanie rozwiązanie, dużo tańsze niż na przykład yy, przekształcanie fabryk we wszystkich krajach w yy, bardziej ekologiczne, prawda? No tak, zdecydowanie. Tylko te, tylko co, co jest, z, jak to się ma te kilka lat zawiesiny stratosferycznej do e, opadania e, powłoki na Ziemię. I autorzy tutaj piszą tego raportu, nie, że niezbędne mhm. będzie też rozpylanie odpowiednich mieszanek także w niższych warstwach atmosfery, mhm. choć jest to trochę bardziej kosztownie i mniej efektywne. Innym skutkiem takiego rozpylania jest prawie... E, że stuprocentowe opadanie rozpylonych drobinek na powierzchnię Ziemi. Autorzy raportu wyrażają jednak nadzieję, zauważ, że większość z tych opadów będzie miała miejsce w regionach morskich i nad oceanami. Mhm. Tak oni tutaj oficjalnie w tym dokumencie to opisali. Rozumiem. Teraz, zauważ jeszcze, bo chciałbym Ci przytoczyć jedną rzecz. Na portalu onet swojego czasu, i to też... Yy, przetoczyliśmy w naszych artykułach na temat hentress i jest, są podane linki, także można to sprawdzić. Opublikowana notkę, bardzo ciekawą. Nowy doradca naukowy prezydenta Baracka Obamy oświadczył, że globalne ocieplenie jest tak daleko posunięte, że administracja Obamy rozważa użycie radykalnych technologii do schłodzenia powietrza na ziemi. I w, dalszym, w dalszej części artykułu dowiadujemy, dowiadujemy się, że chodzi tutaj o technologię właśnie opisaną e, przeze mnie, czyli, czyli rozpylania e, środków chemicznych e, w atmosferze. Mm -hmm. o, dlaczego? To, to jest dość kuriozalna sytuacja, ponieważ e, tą operację przeprowadza się już przez lata, a dopiero na przykład dwa lata temu publikują tego typu e, notkę, że doradza się to, jakby to jeszcze nie było i dopiero miałoby być. <śmiech> no tak, podobnie, tak, napisa pod podobnie napisał Time Magazine, też y, można u nas sprawdzić na stronie. I napisał tak: Jednym ze sposobów obniżenia temperatury mogłoby, zauważ, być rozpylenie cząstek siarki w atmosferze albo poprzez y, wystrzeliwanie ich do niej, albo też rozpylanie samolotami co miałoby spowodować zagęszczenie atmosfery i odbijanie części promieni słonecznych. Mm -hmm. I właśnie ten magazyn przywołuje tutaj Fakt, że wiemy, że taki proces prowadzi do redukcji temperatury. Wybuchy wulkanu Montpinatu, bo na Filipinach w 1991 roku, który wyrzucił do atmosfery miliony ton dwutlenku siarki i spowodowało to obniżenie temperatury. No, no, no. Czy, czyli widzisz, to wszystko jest publikowane, jest omawiane, tylko niby jako czas przeszły. No, no. Ale zauważ, że. że to się stało jakby taka moda w mediach ostatnio. E, okay. Pisanie w czasie w przyszłym e, o czymś, co tak naprawdę już się stało w przeszłości. Mm -hmm. e, ostatnio mieliśmy sytuację wojny w Libii, prawda? Okay. I rozpisywano się wręcz na temat e, tego, no bo to była to dość d, d, kwestia taka jakby sporna e, pośród e, wielu ludzi, czy, czy, to, czy ta wojna jest usankcjonowana, czy nie, czy powinna być prowadzona, czy nie. I, i wiele, wiele portali, wiele e, mediów podawało e, fakt, że Kaddafi już od wielu lat, o, wiele lat temu odkrył złoża e, wody pod Saharą, tak, tak, zbudował tak, duże studnie tak, tak, tak. I, i, i kilka tysięcy e, kilometrów e, wodociągów, doprowadzając wodę e, tak. do miast Libijskich. No nawet mój znajomy pracował przy, przy czym przy, w przy czym no. Przy takim, a teraz co czytamy w Internecie, raptem czy w innych mediach polskich? To chyba była nawet notka z dzisiaj. Mhm. Angielscy naukowcy odkryli duże pokłady wody pod Saharą, <śmiech> między innymi <śmiech> też pod, właśnie pod Libią. No tak, tak. Najpierw zniszczyli Libię, zniszczyli to wszystko, mhm. a teraz od nowa to odkrywają, zauważ. Czyli piszą o czymś jak o czymś kompletnie nowym, co już od lat istnieje. Mhm. Mówię, to powstała chyba taka moda w mediach ostatnio. No chyba tak. Ja chciałbym y, w pewien sposób podsumować to, do, co dotychczas y, mówiliśmy, omawialiśmy, e, wracając do podstawowego pytania, czy e, zjawisko Hemtros istnieje, czy nie. E, ciężko jest zaprzeczyć istniejącym dokumentom. Ciężko jest zaprzeczyć e, potwierdzeniom rządów. Ciężko jest zaprzeczyć... E, temu, że się odbywały e, ostatnio nawet w Meksyku i, i w Belgii seminaria naukowe, gdzie naukowcy też potwierdzają istnienie tego typu działalności, jak rozpylanie e, e, cząstek w powietrzu, które tworzą te chemtrails i że, że to jest faktem. Więc jeden, jed, jed, jeden aspekt sprawy to jest, czy chemtrails istnieje. Ja nie muszę twierdzić, czy istnieje, czy nie istnieje. Ja tylko podaję fakty na to, że to inni potwierdzają i to oficjalne instytucje rządowe, czy same rządy, czy też naukowcy. Inna rzecz jest pytanie, czy powody, dla których to robią są prawdziwe, mogą być prawdziwe, mogą być tylko po części prawdziwe, a mogą być też coverem dla innych działań. Ja nie mogę tego jednoznacznie stwierdzić, i tu zaczyna się dopiero pole, nie w kwestii czy Hemtrels istnieje, mhm. ale dlaczego i po co. Tu zaczynają się dopiero teorie różnego rodzaju, od teorii spiskowych, tych takich najgroźniejszych, mhm. do różnego rodzaju teorii naukowych, ludzi, którzy nie są w to wtajemniczeni, którzy próbują się domyślać tylko e, po, powodów e, stosowania tych technologii. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Żeby, ja chciałbym wszystkich słuchaczy uczulić na ten aspekt sprawy, ponieważ przechodzenie widzę smugę na niebie i przechodzenie od razu do pytań, a po co jest troszeczkę nieracjonalne. My powinniśmy najpierw stwierdzić, okej, okay, taka smuga jest, jest to trochę inne od zwykłej smugi i co mogę się dowiedzieć od oficjalnych czynników. Inna rzecz jest, że mass media na co dzień nie podają tych informacji, ale te informacje są dostępne. Mhm. I ja uważam, że tu powinno się położyć jakby taką tamę. Najpierw każdy jeden, kto chciałby się wypowiadać na ten temat powinien to sprawdzić. Uczciwość to nakazuje. Mhm. Dopiero po sprawdzeniu, jeżeli się doradca Obamy wypowiada, jeżeli się wypowiadają naukowcy, jeżeli się wypowiadają przedstawiciele rządów, jeżeli nawet ONZ ogłaszam moratorium na to, mhm. to myślę, że ciężko jest dalej twierdzić, że takie zjawisko nie istnieje i po prostu jest to czysty wymysł. No to już trzeba być bardzo opartym człowiekiem, myślę. No tak, tak, tak. No jest to, jest to, jest to, myślę, że wielu ludzi po prostu ma problem z akceptowaniem czegoś, co wykracza poza im ich możliwości zrozumienia, nie? Ludzie mhm. są przyzwyczajeni do takiego starego, do starego świata, że Wychodzisz z domu, idziesz po bułki, idziesz do pracy, żona czeka na ciebie z obiadem albo masz dzieci, i włączasz telewizor i wszystko się jakoś tam kręci w miarę normalnie, a no jednak samoloty, które coś tam rozpylają, jakieś metale, żeby jakieś światło się odbijało, no jest to dla większości ludzi rzeczy naprawdę no nie, nie, nie do, nie do, nie do przeskoczenia, myślę. Mm -hmm. natomiast To potrafię zrozumieć, oczywiście, -hmm. że tak. No tak. No, ale tylko z tego powodu e, czemuś zaprzeczać, to no, mówię, nie jest zbyt racjonalne, a tym bardziej może, może okazać się groźne, bo jednak e, jeśli to zjawisko istnieje, mm -hmm. ja myślę, że w ogóle racjonalne jest założyć, hej, wolę najpierw sprawdzić, wolę, wolę być ostrożnym w zaprzeczaniu, niż potem e, dowiedzieć się, że, że jednak postąpiłem głupio. No bo to faktycznie może okazać się a wiele na to wskazuje mhm. bardzo dla nas szkodliwe. No czyli doszliśmy do punktu gdzie w tym wywiadzie gdzie stwierdzamy stwierdzasz że to nie jest pytanie czy to istnieje bo to istnieje i jest oficjalną polityką rządów, tak? Mm -hmm. Tylko mnie interesuje teraz, w jaką na przykład rolę ma tutaj Polska w tym wszystkim na przykład. Czy te samoloty pojawiają się też w, po się też w Polsce, czy to są polskie samoloty, czy one gdzieś z zagranicy przylatują, czy stacjonują w Polsce? Masz jakieś odpowiedzi na, ten, na ten te pytania? Ej, czy słyszałeś kiedyś o czymś takim... Co, e co nazywa się Traktat Treaty on Open Skies? Nie? Treaty on Open Skies. O, nie, w ten sposób. Nie, nie, nie, nie, w życiu nie słyszałem nic takiego. Okej. Okay. To jest traktat, który hmm. został podpisany we wczesnych latach 90. XX wieku, czyli około 20 lat temu, a ostatecznie wszedł w życie do 1 stycznia 2002 roku i został ratyfikowany przez 34 państwa. Hmm. I swoim obszarem obejmuje całą północną półku, półkulę od Ameryki Północnej poprzez e, Europę aż po Azję. Mhm. I jego celem jest umożliwienie maszynom państw, które ratyfikowały traktat na nieograniczone, nielimitowane korzystanie z przestrzeni powietrznej pozostałych krajów, które go ratyfikowały, co w praktyce oznacza i samoloty e, e, e, amerykańskiego USA, F, mhm. Mogą bez żadnej kontroli i nadzoru wkraczać w polską przestrzeń powietrzną, europejską przestrzeń powietrzną. Lot taki nie musi być kontrolowany, monitorowany ani też nie musi być weryfikowany jego cel. Mhm. No to nie samolot. jest, jest Polsk... to traktat umożliwiający właśnie swobodne przemieszczanie się samolotów poza nie, nie pasażerskich Rozumiem. Mhm. na przestrzeni powietrznej praktycznie całej północnej półkuli. Czyli e, polska armia, widząc taki samolot, jakby nie musi nic robić, tak? Rozumiem. Tak jest. No, A, w pewnym ale. sensie nawet nie ma prawa. Nie ma prawa. No ale tak z technicznego punktu widzenia, myślałeś o tym, gdzie takie samoloty, skąd takie samoloty mogłyby wylatywać i gdzie mogłyby stacjonować? Ciężko mi powiedzieć. Takich rzeczy się z reguły nie ujawnia. I możemy tutaj zgadywać. Ja powiem nie, Ci no szczerze, że sta staram się nie zajmować zgadywaniem. No właśnie, nie, to nie chodzi o teorii. Staram się trzymać faktów. Bo podałem tutaj przykład koncernu, koncernu właśnie e Evergreen, gdzie, e który w swoim statucie ma e tego typu zadania. A te technicznych możliwości jest pełno. Pokazywane są zdjęcia, że niby jest to dodawane to do paliwa, że, że, że są, są różnego rodzaju specjalne tankery robione. Ciężko mi powiedzieć. Naprawdę e, tak daleko w to nie wchodzę. Owszem, obserwuję róż, e, różnego rodzaju przepływ informacji na ten temat mm -hmm. e, w necie, ale, ale, ale no, zachowuję zdrowy dystans, Rozumiem. ponieważ, jak, jak wiem staram się trzymać konkretów. Mm -hmm. A jaki... E, bo teraz takie inne pytanie z innej trochę beczki. Czy e, są jakieś wypowiedzi pilotów albo jakieś e, ich komentarze na przykład? No bo wiadomo, że... E, no robią to piloci, tak? To nie są samoloty bezzałogowe, mhm. załogowe, czyli może mhm. jakiś przeciek od jakiegoś pilota, czy są, albo pilotów, którzy na przykład dostruwują to zjawisko, czy spotkałeś się z czymś takim? Spotkałem się z czymś takim, owszem, ale są to z reguły relacje niesygnowane nie, nie imieniem, nazwiskiem, funkcją i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że musimy sobie coś powiedzieć, Dobrze, że, że taki człowiek straciłby karierę, Straciłby swoje życie w sensie, w sensie funkcjonowania, istnienia. Ale dlaczego, dlaczego no, wychodzisz z tego No bo no, ludzie ci, a w szczególności jeżeli chodzi o wojskowych, są objęci przede wszystkim klauzulą tajemnicy i ich kariera wisi na włosku, jeśli by udzielali informacji, do których nie są upoważnieni. Ostatnio była sytu, sytuacja, na przykład nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale, ale chodziło o jakiś tam incydent w angielskich liniach, liniach lotniczych, gdzie właśnie też piloci zostali zobowiązani do nieudzielania żadnych informacji i, i, i nie można było od nich nic wyciągnąć tylko dlatego, bo ich kariera by wisiała tutaj na bosku, zostaliby natychmiast e, zwolnieni z pracy. Mhm. A kiedy mówimy o tego typu operacjach, no to wiadomo, że e, to, to, to praktycznie by, by zniszczyło ich e, całe życie. Ja rozumiem, Więc... ja rozumiem piloci wojskowi, ale na przykład mówię tutaj o takich zwykłych pilotach linii pasażerskich, na przykład, którzy lecąc widzą też inne samoloty, albo no po prostu są, to jest ich zawód i powinni jakby no, obić się im coś o łóży, prawda? O też tak myślę. Są, Spotkałem się z tego typu relacjami, ale przyznam szczerze, jest ich bardzo mało. No jest to jedno z zagadek. Ja nie wiem, jeszcze raz, nie wiem jak to jest technicznie rozwiązywane. Nie wiem. Są różnego rodzaju teorie na ten temat, ale, ale, e, ale, ale przyznam się szczerze, że oprócz tego, że zapoznałem się z takimi teoriami, nie mógłbym oficjalnie stwierdzić, czy to jest właśnie e, poprzez e, e, linie pasażerskie, czy poprzez wszystkie samoloty, czy tylko część. E, czy to jest dodawane do paliwa, czy, to, czy, czy są specjalne zbiorniki pod skrzydłami. Umieszczone. Ciężko mi jest powiedzieć. Naprawdę ciężko. Czy też zajmują się właśnie... Prywatne konsorcja, potężne konsorcja typu Evergreen, tylko takimi e, działaniami. I wojsko. Nie wiem. Rozumiem. E, czyli w tych dokumentach, o których które czytałeś wcześniej, e, nie ma podanych jakby technik, e, w jaki sposób m, m, samoloty są wyposażane w, to, w takie nie. substancje. Są, tak. są opisane technologie. Mhm. Jak, jakiego typu składniki musiały być, jaki efekt yy, wywoływać, w jakich ilościach, to, to jest podawane, ale, ale jeżeli chodzi o już yy, technikę yy, czy te, technologię rozpryskiwania samego w sobie, nie, nie jest on podawany. Um, czy jest, i, czy dużo jest ludzi, którzy się, się, się tym zjawiskiem interesują, czy jest to zupełnie jakaś marginalna sprawa yy, w tym momencie? Nie. Nie. W samych Stanach Zjednoczonych jest, podejrzewam, z tego, z tego co wiem, kilkanaście organizacji. Wiem, że są setki tysięcy ludzi, którzy się tym zajmują. Były już programy telewizyjne. Byli zapraszani naukowcy, lekarze, mhm. ludzie, którzy przeprowadzali testy. Także nie jest, to, nie jest to sprawa jakaś tam marginalna. W Meksyku ostatnio odbył się w Meksyku ze względu na to, że w USA byłoby to e, utrudnione, odby odbyło się sympozjum, na, na które nawet przyjechali przedstawiciele rządu amerykańskiego. E, sympozjum naukowe, gdzie była omawiana sprawa Hemetros. E, tak jak już wspominałem, w belgijskim Gencie spotkało się kilkuset naukowców, omawiali to samo i wydali wspólne oświadczenie, że ta technologia jest stosowana i że chcieliby uzyskać więcej informacji na, jej, na, na temat jej stosowania. No właśnie, ale kto mógłby te informacje, te informacje udzielić, bo chyba tylko z tego co... To się tylko zacząłem... zamyka. Żaden rząd się do tego oficjalnie nie przyznaje. No właśnie, właśnie o to chodzi. Chciałbyś coś jeszcze dodać na, na temat tego, tej tematyki? Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć coś, coś na temat objawów. Objawów w sensie... Jak, jakie, jakie są wymieniane objawy u człowieka jeżeli chodzi o, o, o, o e, ludzi, którzy, którzy są, e, znajdują się w obszarach pod, poddawanych spryskiwaniom. Dobrze, bo to jest bardzo ciekawe. One są często wy, wymieniane i oglądałem kilka programów e, telewizyjnych z udziałem lekarzy, którzy mhm. którzy właśnie mówili, że gdyby tego typu e, środki jak właśnie te polimery, aluminium, e, barek sodu i tak dalej, były stosowane faktycznie, mhm. to, to takie objawy można by było stwierdzić. E, ciągłe niby przeziębienie, osłabienia, bóle i zawroty głowy, problemy z koncentracją i pamięcią, mhm. duszności, pogorszenie stanu u astmatyków i chorych na serce. To, jest, to są o, objawy, które można by było stwierdzić w tego typu przypadkach. Zewnętrzne objawy, na przykład w jaki sposób możemy e, zobaczyć, że coś jest nie tak. Przede wszystkim nie wiem, czy... E, zauważyliście coś podobnego, co ja i wielu moich znajomych zauważyło, mhm. że ostatnio mamy do czynienia z bardzo częstym zjawiskiem halo w, na słońcu i na księżycu. Mhm. Jest swoistego rodzaju właśnie taka bardzo cienka zawiesina, tak. która tworzy mgiełkę bardzo wysoko, ale która to nie, jest, to nie jest, to nie są chmury. To nie są chmury, jeżeli się weźmie katalog chmur, to ta, taka zawiesina wielodniowa po prostu nie jest tam wymieniana. E, to raz. Dwa, mamy do czynienia ze swoistego rodzaju mgłami, które schodzą z wysoka i opadają na dół. Mgła z reguły powstaje nisko, a nie wysoko. Także zwróćcie uwagę na szyby samochodowe, że kiedy mamy do, do czynienia z tego typu mgłą właśnie w nocy, to rano, czytając za samochodem, uruchamiając e, e, wycieraczki samochodowe, zacinają się. Mm -hmm. to, to, to, to, to, to mogłoby też pośrednio wskazywać na to, że właśnie e, w tej... Opadała ta zawiesina złożona między innymi właśnie z polimerów. Także co kilka lat temu jeszcze nie, nie było spotykane, że ta zawiesina, wysoka zawiesina, która, która przesłania jakby Słońce czy, czy, czy Księżyc, rozłożona często na całym, na, na całym niebie, bardzo razi nas w to jest też jeden z pośrednich takich, właśnie dowodów na to, że, że e, odpowiedni skład tej zawiesiny, właśnie odbijający, jakby promienie słoneczne, e, przemienia e, rodzaj światła, tworzy innego rodzaju światło, które jest bardzo rażące, mimo tego, że Słońce jest zakryte. Także tutaj, po tym, po tym właśnie można stwierdzić te różnice. Mhm. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Ciekawostka taka, już przy okazji, okay. że kiedy oglądamy starsze filmy, jeszcze do niedawna, kiedy oglądaliśmy starsze filmy z lat 60 czy 70-tych, były niewidoczne na niebie. Ostatnio pokazują się te same filmy po retuszu mhm. i tam zaczynamy dostrzegać podobne chmurki, które teraz są, są tak często spotykane, ale zachęcałbym każdego do poszukania Oryginalnych na kasetach e, e, wideo, czy coś, oryginalnych filmów, oryginalnych kopii tych filmów i przeglądnięcia ich jeszcze raz. I wtedy bardzo łatwo jest zobaczyć, że te oryginalne kopie, które mamy tam, nie wiem, wujek, dziadek, czy ktoś gdzieś tam mm. schowane, e, bez tego retuszu nie zawierają tego nieba, które te retuszowane pokazują dzisiaj. Ja rozumiem. Wszystko to służy właśnie przekonywaniu społeczeństwa że tak zawsze było. A powiedz mi jeszcze, jak wygląda ta sprawa Hemtralis w Polsce? Czy jest tutaj dużo ludzi, czy mało, się, którzy się interesują tym tematem i czy w jakiś sposób zwracają się oni do mediów, czy lub do, nie wiem, do, do posłów, albo czy... czy no, no tak, właśnie, dokładnie. Ostatnio, ostatnio była taka akcja. No, ludzi w Polsce zainteresowanych interwencjami, ich ilość stale rośnie, jest bardzo dużo. Ja podejrzewam, że można ich już liczyć na dziesiątki tysięcy. No, e, to można też po, poznać po ilości blogów, ilości wpisów różnego typu na internecie. No, mhm. Tego są po prostu setki tysięcy. Mhm. E, tylko w języku polskim. To jest to temat już coraz bardziej e, znany Polakom. Tak. Ostatnio była akcja, którą prowadził Janusz Zagórski, urządził sympozjum na temat Hemtres we Wrocławiu, okay. dziennikarz. I, i, I wspólnie napisali właśnie zapytanie do ministra odpowiedzialnego, bodajże był to Minister spraw wewnętrznych. Napisali list otwarty z pytaniem właśnie, co wie na temat hemtrelstw, co to jest zjawisko, czy, czy rząd ma jakąkolwiek wiedzę na ten temat tak dalej. Co mnie tylko z wyrysowało i nawet w formie artykułu tutaj e, do Janusza się zwróciłem, to, to fakt, że e, no, mało przestudiowali ten temat i zapytali się bardzo ogólnie. E, te pytania nie były, nie były na tyle konkretnie, na tyle udokumentowane, żeby podejść do nich poważnie i taką też odpowiedź dostali. No. Rozumiem. Czyli oprócz tej akcji nie było żadnych e, za, za pytań w, władz polskich o to? Ofic oficjalnych? Nie jest mi nic wiadomo. Aha, ale to czy... jest jedyna, jaką ja, ja A czy, czy wiesz może coś o, o polskich mediach, które na przykład o tym pisały, a oprócz tego? Albo na Jeżeli przykład... chodzi o mass media, nie. Nie? Czyli jest nie. zupełnie cicho w tym temacie, rozumiem, w Polsce. No ale... nie, to raczej chyba nie powinno dziwić. Dzisiejsze nie, no tak. media piszą e, z reguły wszystko to, co, co e, e, przekazuje im Polska Agencja Prasowa albo, albo co, co sami politycy czy tam... E, to jest politycznie poprawne, politycy na przykład tam w jakichś tam wywiadach udzielają informacja, a tak to, to, to raczej, raczej nie ma już, nie, dzisiaj nie istnieje już dziennikarstwo śledcze w mass mediach. Mm -hmm. No, nawet jak ostatnio była ta afera, że yy, co, co, co była rewolucja w, w Egipcie, okazało się, że e, dziennikarz na, na głównym tym placu w Kairze, który relacjonował przebieg e, demonstracji, się okazało, że to było wszystko w nagrywane. Nawet nie, nie chciałbym się jechać tam, na miejsce. No to nieźle. Także wiesz, e, nie liczyłbym raczej na to, żeby mass media podawały tego typu informacje, póki nie, nie ukażą się one w, oficjal, e, w oficjalnych. E, agencjach prasowych do, do dyspozycji to. Mhm. Gdzie, gdzie nasi słuchacze mogą jakby y, znaleźć jakieś informacje na ten temat? Czy tylko na blogu? Czy u ciebie? Czy y, mają szukać na opołomacku na internecie? Polecał akurat e, rozpoczęcie od e, globalnej świadomości. Dlaczego? Dlatego, że e, każdy artykuł e, zawiera linki źródłowe. W moich artykułach można znaleźć linki do różnego rodzaju oficjalnych oświadczeń w prasie zagranicznej, w mass mediach. Można znaleźć też dokumenty PDF do ściągnięcia mhm. które, oficjalne. Po prostu nie, nie, nie tyle informacje, które ja sam przekazuję w artykułach, ale właśnie jest to swoistego rodzaju jakby kierunkowskaz do, do naszego poszukiwania konkretnych informacji. Ale mhm. zachęcam też do, do wpisywania w Google po prostu e, haseł, entres, mhm. dowody, czy oświadczenia, czy inne tego typu e, słowa kluczowe w, w, wpisywać i na pewno się pełno informacji pokażę. No dobrze. Myślę, że wyczerpaliśmy dosyć ten temat, jak na razie. E, jeżeli nie masz nic do dodania, to e, ja ze swojej strony dziękuję Ci bardzo za ten, za ten wywiad i mam nadzieję... No ja, też, ja, te, ja też Ci dziękuję i dziękuję słuchaczom za cierpliwość i, no i życzę powodzenia w dalszych poszukiwaniach. Dziękuję Tobie również i do usłyszenia. Do usłyszenia.